aruto right, right now no uh! Tak jak to get on fire, right here, right now. Boom! Wyborosę like a jungle, right here, right now. Boom! Bytaki tak jak to get on fire, bam! Sasuke? Nie. Kim on jest? Ma takie samo Sharingan jak Sasuke. Ciężko uwierzyć, że takie dziecko ma w sobie lisa o dziewięciu ogonach. Skąd on wie o lisie? Naruto, pójdziesz z nami. Ryk ci Chidori! Brat przeciwko bratu! To on! Jest tutaj! Braciszku, może y, pomógłbyś mi dzisiaj poćwiczyć Shuriken Jutsu? Nie, jestem zajęty. Może ojciec mógłby ci pomóc? Proszę, władasz Shuriken o wiele lepiej od niego. Sam to zauważyłem. Braciszku, czemu zawsze mnie tak traktujesz? Przykro mi, Sasuke. Innym razem, dobrze? Nie mam dziś na to czasu. Za każdym razem to samo. Stukasz mnie w czoło i mówisz, przykro mi Sasuke. Nigdy nie masz czasu. Czy już zawsze tak będzie? Ojcze? Dlaczego mój starszy brat nie zwraca na mnie uwagi? Twój brat był zawsze inny, synu. Chyba nigdy nie chciał dopuścić nikogo do siebie, otworzyć się. Dlaczego? Sam nie wiem. Hm, nie rozumiem go. A jestem jego ojcem. I taci. Proszę, to twoje śniadanie. A co do Shuriken, to może moglibyśmy poćwiczyć razem. To jest trening, nie jakaś zabawa. Do zobaczenia. Dzień dobry Sasuke, idziesz teraz do szkoły? Mhm. Widziałam dziś twojego brata, ależ on wyrósł. To naprawdę byś mnie nie nogi. Gdy miał 7 lat, ukończył akademię z najlepszym wynikiem. A jak miał 10, został chuminem. Tak, i używał Sharingan jako ośmiolatek. Racja, rzeczywiście, i jeszcze to. Ten chłopak to duma klanu Uchiha. Bez wątpienia. A co u Ciebie, Sasuke? Ile masz lat? A. Tyle samo, co mój brat, gdy kończył akademię. Ale ja... Co z Tobą, chłopcze? Skarbie! Hmm? Przestań mówić mu takie bzdury, dobrze? Co masz na myśli? Sasuke, obaj z Itachi należycie do klanu Uchiha, skarbu wioski ukrytej w liściach. Uwierz w siebie! Pewnego dnia zostaniesz wspaniałym Shinobi, tak jak i Do zobaczenia! Pracuj nad sobą! Ucz się pilnie, a będzie dobrze! Racja należy do klanu Ucicha, tak jak mój brat. Nie chcę być gorszy! Byłem przysiąc, że ktoś tam był. Hmm. Uh? Światło. Jest zbyt wcześnie, żeby wszyscy już spali. O co chodzi? Co się tutaj dzieje? Uh? Nie rozumiem. To mamo. Jesteście tu. Stop. Braciszku i Taci, tata i mama oboje. Jak to? Dlaczego? Kto to zrobił? Zaczekaj. Co ty? O nie! Co ty zrobiłeś? Głupi, mały bracie. Prawie mi cię żal. Mangekyou Sharingan. Mogę się ruszyć? Nie! Przestań! I Czemu mi to wszystko pokazujesz? Dlaczego? Dlaczego to zrobiłeś? Nie rozumiem. Żeby sprawdzić granice moich możliwości. By sprawdzić granice? Dlatego to zrobiłeś? Czy to był jedyny powód? To bardzo ważne. O czym ty mówisz? Zwariowałeś! Nie! Nie zabijaj! Głupi, mały braciszku. Jeśli chcesz mnie kiedyś zabić, żyj siłą nienawiści ze świadomością, że uratowałeś się w tak niegodny sposób. Uciekaj, ratuj swe żałosne życie. Może się przejdziemy. Ci goście wyglądają poważnie. Hej, Itachi! Lepiej, żeby ten dzieciak na mnie uciekł. Może tak na wszelki wypadek powinienem uciąć mu nogę. Ha? Że co? Dobra. Upłynęło wiele czasu. Hmm? Sasuke. Itachi? Uchiha? Itachi? Uchiha? On wygląda dokładnie jak Sasuke. No, to Gan. Wygląda zupełnie jak ty. Powiedz, kim jest ten chłopak? To mój młodszy brat. To trochę dziwne, bo słyszałem, że cały klan Uchiha zginął. Twojej ręki. Odtworzę mój klan i zniszczę pewną osobę. On wciąż żyje. Mój brat. Obiecałem sobie, że nie spocznę, póki go nie zabiję. Więc to o nim mówił miałeś rację, braciszku, cały ten czas żyłem wyłącznie, nienawiści. Wyznaczyłem sobie tylko jeden, jedyny cel Zabić cię! To koniec! Zasukę! Odparł ten atak jakby nigdy nic. Mamy kłopoty. Muszę coś zrobić. Powietrze jest ciężkie od czakry. To pewnie moc lisa o dziewięciu ogonach. Sztuka ninja, przywołanie! Za wolno! Gdzie moja czakra? No już, szybko! Co się dzieje? Nie. Przykro mi, mały. Moje ostrze, skóra regina, tnie i pochłania czakrę. Dlaczego to nie działa? Marnujesz czas! Co jest? Chyba mnie jeszcze nie znacie. Przeliczyliście się? Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Jetix Studio Eurocom. Reżyseria Tomasz Marzecki Dialogi Michał Użykowski Dźwięki-montaż Krzysztof Podolski Kierownictwo produkcji Marzena Omen-Wiśniewska Udział wzięli Marcin Przybylski, Adam Pluciński Janusz Wituch Zbigniew Konopka, Brygida Turowska i inni. uważaj! Nie powinieneś się wtrącać. Ale Sasuke potrzebuje mojej pomocy! Naruto, nie możesz się w to mieszać. Twoim obowiązkiem jest usunąć się w cień. A? I jak to? On musi przejść przez to sam. Czekał na ten moment przez całe życie. W następnym odcinku Nienawiść ucicha. Ostatni z klanu!